Już od dość dawna słychać, że w Europie szykuje się coś gorszego niż atak ruskich na wschodnią Ukrainę czy naloty na Syrię. Gdybyśmy wsłuchali się dokładnie w ludzi, którzy zajmują się armią, to moglibyśmy dostrzec, że Rosja może zajść wiele dalej. I mam tu na myśli to, że to Polska może wkrótce tworzyć nowy ZSRR tworzony przez Putina. Tymczasem w Polsce minister obrony narodowej, pan Macierewicz, mówi o tym, że polska armia nie jest w stanie bronić się przed atakiem kogokolwiek. Nie mówi o ataku potęgi zwanej Rosją. Gdyby tego było mało, na okładce Nowego Tygodnika do Rzeczy były generał Grom, pan Polko, ostrzega, że na razie jesteśmy bezbronni i insynuuje, że Rosja może uderzyć za kilka miesięcy. Wszystkie te informacje zapewne przydatne są władzom Rosji. Wiedzą, że w Polsce nie mają się czym bronić i wiedzą, że Zachód nie stanie po naszej stronie. W dodatku o wszystkim dowiedzieli się nie od rodzimych służb specjalnych, lecz od naszych generałów i ministrów pełniących rolę obronną. Czyż to nieżałosne? Oczywiście nie jest tajemnicą, że nasz sprzęt wojskowy w dużej części to muzeum. Ja na przykład wiem o tym choćby z, tego, z własnego doświadczenia, gdy odbywałem zasadniczą służbę wojskową lufy 40 kałachów powyginane, hełmy z II wojny światowej, samochody, koparki i czołgi odpalane raz w roku i przygotowywane do tego przez kilka miesięcy. Ale mówiąc o tym, nie pełnię roli ministerialnej, nigdy nie byłem i nie będę generałem, więc mój głos jest nic nieznaczący i niesłyszalny. Odnoszę wrażenie, że to całe gadanie o tym, że nasze wojsko jest źle wyposażone, służy tylko po to, by można było powiedzieć, że ośmioletnie rządy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego doprowadziły do upadku polskiej armii. Prawdą natomiast jest, no może mamy jakiś tam nowy sprzęt wojskowy, ale opiera się on głównie o ten, który zostawili nam Ruscy, gdy opuszczali nasz kraj. Wydaje się także, że straszenie pana Polko czy Macierewicza wojną z Rosją służy tylko temu, by w razie takiej wojny powiedzieć a nie mówiłem i ewentualnie w razie wojny podkreślić, że to oni, PO i PSL, zostawili nam bezbronną armię. Jesteśmy bezbronni, mówi generał Polko. W podobnym tonie wypowiada się pan Macierewicz z Ministerstwa Obrony Narodowej. W rzeczywistości może i jesteśmy bezbronni, ale panowie na tak wysokich stanowiskach, można powiedzieć, rozbroili Polskę na oczach całego świata. W moim odczuciu, za takie wypowiedzi, jednemu powinny spaść pagony z ramion, a drugi powinien uciekać na Syberię, by chronić się za Putinem, ratując życie za wyjawienie tajemnicy państwowej. <Słyski>